Witajcie, dzisiaj z nami jest Kamil. W ogóle zaczynamy nowy cykl audycji, czyli droga do bloga. Witam Cię, Kamilu. Witam wszystkich słuchaczy. Słuchacze na pewno też czekają z niecierpliwieniem, co też powiesz. A sprawa będzie się tyczyła Twojego bloga, czyli poli... Poli? Tematycznie. Politematycznie.blog.pl, tak? Otóż to. Otóż to, dokładnie. Masz już na nim 11 wpisów, ale... Tak naprawdę, pierwszym pytaniem, jakie chcę w ogóle Ci zadać, to na czym się wzorowałeś wymyślając nazwę? Bo ja tu widzę pewne powiązanie, jeszcze Ci nie dam powiedzieć, do polimatów. Tak, często się spotykam z tym, że ludzie mój blog porównują do polimatów, jednak to jest całkiem inna koncepcja. I przyznam się szczerze, że miałem dwa pomysły na nazwę, politematycznie albo interdyscyplinarnie. I tutaj pomógł mi nasz kolega Daniel Matras, który po prostu powiedział, że politematycznie lepiej brzmi. Według mnie też le lepiej brzmi. Czyli po prostu była to dobra rada znajomego. I tak, dla... dobra rada mm -hmm. znajomego, dokładnie. A jakie plany związane z tym blogiem? Bo tu wiadomo, prowadzimy 11 wpisów, to już jakieś tam osiągnięcie, ale co dalej? Chcę pokazać, że blog nie musi być konkretnie tematyczny pod falą blogów modowych, czy tam o zdrowym odżywianiu. Ja chcę pokazać, że można stworzyć bloga, który potrafi zaciekawić na wiele tematów, czyli politematycznie właśnie. Dlatego też znajdują się tam wpisy historyczne, wpisy takie... Typowo odnoszące się do doświadczeń i przeżyć. Mhm. A jak byś miał scharakteryzować odbiorców swojego bloga, to jakie to byłyby osoby? Myślę, że są to młodzi ludzie, najpewniej studenci, którzy są ciekawi świata i mają podobne zainteresowania do moich, czyli zainteresowania około historyczne, polityczne, sportowe, i po prostu, którzy są ciekawi świata i ludzi wokół nich. A teraz dosyć, dosyć istotne pytanie w naszym świecie, czyli świecie, że tak powiem, mystyfikacji, błędów w internecie i tak dalej. Jak weryfikujesz swoje informacje, które umieszczasz na blogu? Jeśli notki dotyczą moich doświadczeń, to oczywiście wiedzę czerpię z moich przemyśleń i z moich przeżyć. Mhm. A kiedy artykuły dotyczą historii, to staram się szukać przynajmniej w dwóch źródłach, prawidłowo Tak jak nas e, uczą, uczą tutaj na naszym uniwersytecie e, i tak jak to prawdziwy dziennikarz powinien robić. Super. Zauważyłem właśnie w Twoich wpisach, że sporo e, interesujesz się otaczającym światem, obserwujesz przechodniów i tak dalej. Jakbyś mógł się odnieść do tego, skąd się to wzięło? No... Tak jak mówię, nie mam sprecyzowanego, konkretnego e, zainteresowania, nie mam swojej pasji jednej, co często jest odbierane jako, e, jako zaleta, ponieważ no, mój horyzont tych zainteresowań się poszerza, ale też jest odbierane jako wada, no bo nie czarujmy się, nigdy nie będę w czymś mistrzem mm. w konkretnej dziedzinie, e, to też te wszystkie mm, zainteresowania ciągną mnie do tego, że po prostu obserwuję ludzi i obserwuję ich zachowania i no, nie wiem skąd się to wzięło. Po prostu tak jest i nad tym ciągle pracuję i to wykorzystuję na swoim blogu. Rozumiem. A teraz takie jeszcze pytanie. Myślałeś kiedyś nad wideoblogiem w formie po prostu programu na YouTubie? też o tym myślałem i jestem taką osobą, która chętnie e, pajacuje przed kamerą, że tak powiem i chętnie bym oglądał swoją e, twarz e, właśnie na YouTubie. Jednak na to myślę, że trzeba mieć konkretny pomysł i konkretną wizję, taki koncept, który e, można ciągnąć dalej i nie, nie, że pomysły nie skończą się po drugim czy trzecim odcinku. I coś bardziej ukierunkowanego, jednak? Jednak właśnie. Mhm. Okej. Okay. A jakbyś miał powiedzieć, kto jest Twoim ulubionym YouTuberem? Bo wiadomo, na swoim blogu wpisie. bodajże dziesiąty? To był. Czy dziewiąty nawet. Wspomniałeś właśnie o polimatach, abstrahujach. Był też Rawgor, Wardenga. Kogo byś wskazał jakiego, jako takiego, powiedzmy, mistrza w swojej dziedzinie oczywiście, no bo to są różne programy. Powiem tak, tematem youtuberów dokładniej zająłem się po pewnym piątku, kiedy siedząc w pijalni wódki i piwa w Katowicach, spotkaliśmy po prostu Rawgora, który siedział przy barze i zacząłem oglądać jego filmiki, mhm. filmiki Wapniaka i to skłoniło mnie do przemyśleń właśnie, po raz kolejny skłoniło mnie do przemyśleń. E, po, po co są nam youtuberzy i jaką rolę pełnią? I te filmiki, które widziałem, po prostu zainteresowały mnie na tyle, że zgłębiłem temat, a swego mm. ulubionego youtubera chyba nie mam. Chociaż swego czasu najbardziej e, najbardziej oczekiwałem premier e, filmów abstrahojów. To dziwne, bo ja myślałem, że wspomnisz o polimatach, no bo w sumie też jest politymatycznie, czyli tak jak na twoim blogu, a to jednak... Jednak nie. No właśnie staram się totalnie unikać tego tematu, żeby ktoś... E, Aha, rozumiem, no, właśnie. no wi wiadomo. Mnie też zaciekawił siódmy wpis. Mówiłeś tam, nie znam się, to, to się wypowiem o takim stwierdzeniu, ale nie do samej tej wypowiedzi chcę się odnieść, tylko do końcówki. E, było tam coś takiego napisane, notatka ze szwagrem kto to jest ten szwagier, jakbyś mógł powiedzieć. Wiele osób pytało, kto to jest ten szwagier. Mhm. E, szwagier jest akurat postacią wyimaginowaną i muszę to... Dobrze, że zadać to pytanie, ponieważ e, chciałbym zdementować. Wiele pytań pojawiło się, czy, no, czy już mam szwagra, mhm. czy, czy mam osobę, która e, właśnie... Dzięki której mogę mieć tego szwagra. E, nie. Szwagier jest postacią fikcyjną i po prostu został tam włączony, wpleciony w moją notkę Szwagier jest po prostu w polskiej e, rzeczywistości takim mitem, e, że jak, czego, jak coś trzeba zrobić, to to zrobimy ze szwagrem, dlatego ja tą notkę po prostu też napisałem ze szwagrem. Okej, okay. a teraz y, wolne pytanie, czy i ile straciłeś na zakładach bukmacherskich? <laughs> Jeśli ktoś uważnie czytał mój e, wpis odnośnie bukmacherki, to... Od razu mówię, to nie było pytanie ode mnie, to jest... Pytanie wolne. Wolne pytanie, wolne. ok. Dokładnie. Jeśli ktoś dokładnie czytał mój wpis odnośnie bookmacherki, to wie, że nie straciłem ani złotówki, a wiąże się z to z tym, że dostałem po prostu od serwisu, a no, nie będziemy reklamować, dostałem 40 złotych jako bon, jako bonus do wykorzystania. Okej, okay. no i myślę, że jeszcze jedno ostatnie pytanie. Dotyczące ostatniego wpisu jedenastego, Tak już rzucam numerkami, ale oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy do zobaczenia. Jak ten blog wygląda y, już w rzeczywistości politematycznie.blog.pl tak jest a pytanie ostatnie dotyczy y, notatki rób to, co kochasz. Co kochasz? Co ty jako Kamil kochasz? I po raz kolejny związane jest z tym moje politematyczne nastawienie. Nie mam jednej rzeczy, którą kocham i którą dzięki temu robię, jednak powiem może, i to nie będzie żadna obłuda, że każdego dnia tutaj na uczelni przekonuję się, że jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie i z właściwymi ludźmi. Praca, na, praca no, nauka i, i te wszystkie zadania, które przed nami są stawiane na uczelni, sprawiają mi niebywa, niebywałą frajdę. No i kiedy słyszę, no właśnie tak jak wspomniałem w tym wpisie, kiedy słyszę od innych, że mają jakieś zadanie na uczelni i strasznie nad tym ubolewają, ja piszę na przykład na naszą sztukę pisania jakiś mhm. tekst i mam z tego ogromną frajdę. Super. A jakieś rady, jak można znaleźć to, co się kocha dla innych? Bo wiadomo, nie każdy jeszcze to znalazł. Robić w życiu jak najwięcej i to jest mhm. chyba klucz do tego, żeby w końcu trafić na tą swoją, tą swoją niszę. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo y, Tobie i dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tych moich wypocin. Zapraszam wszystkich na politematycznie.blog.pl. Już za niedługo pierwszy test produktu, także bądźcie ze mną i bądźcie z nami. I słuchajcie też y, oczywiście audycji Droga do Bloga, w której blogerzy wypowiadają się o tym, jak zaczęli prowadzić swojego bloga, co jest ich konikiem właśnie i jak to wszystko u nich wygląda. To jeszcze raz dziękuję Ci. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.